Czytajmy jeszcze raz pierwsza księga Samuela, szósty rozdział i przeczytajmy dwa wiersze, 14 i 15 najpierw. Wóz zaś dojechał do pola Jozuego, mieszkańca Betrzemesz, i stanął tam w miejscu, gdzie był duży kamień. Wtedy porąbali drewniane części wozu i złożyli krowy na ofiarę całopalną dla Pana. Lewici zdjęli skrzynię pańską i skrzynkę ze złotymi przedmiotami, która była obok niej, ustawili ją na tym wielkim kamieniu, mieszkańcy bet zaś złożyli w tym dniu Panu całą palenia i ofiary ze zwierząt. Jeszcze druga część osiemnastego wiersza. A świadkiem tego, aż do dnia dzisiejszego, jest wielki kamień, na którym złożyli skrzynię pańską na polu Jozułego, mieszkańca bet Szemesz. jak wiecie Stary Testament pełen jest opisu miejsc upamiętniających znamienne wydarzenia takim szczególnym miejscem było to pole Jozuego w bet gdzie znajdował się ten wielki kamień na którym ustawiono skrzynię pańską i przy którym złożono ofiary całopanną z filistyńskich krów i tego wozu, na którym ta skrzynia się znajdowała oraz później, czytamy, też składano tam całopalenia i ofiary ze zwierząt. Jozue to hebrajskie imię naszego Zbawiciela. Jezus. To znaczy Jezu, Jahwe zbawia. Albo Jahwe jest Zbawicielem. Ten wielki kamień i złożone przy nim ofiary są cieniem i proroczą zapowiedzią daleko większej ofiary, jaka została raz na zawsze złożona, aby rozprawić się z problemem ludzkiego grzechu. Tam na tej wielkiej skale Golgoty, na drzewie krzyża, nasz Jezus ofiarował nie jakieś zwierzęta, ale ofiarował samego siebie aby o tym pamiętać i z nabożnym szacunkiem to wspominać nie musimy pielgrzymować do tej skały i nie musimy szukać relikwii z rzekomymi kawałkami drzewa z tego krzyża mamy natomiast chleb i wino one to świadczą aż do dnia dzisiejszego że Jezus za nas umarł sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przywieźć do Boga. Ten chleb to pamiątka Jego ciała wydanego za nas. A ten kielich wina to pamiątka Jego krwi przelanej na odpuszczenie naszych grzechów. Pochylmy jeszcze nasze głowy. Panie, dziękujemy Tobie za tę pamiątkę, którą nam zostawiłeś. Nie w postaci skały, nie w postaci jakiegoś fragmentu drzewa, ale w takiej prostej postaci codziennego chleba. pamiętać o tej największej ofierze. Aby pamiętać o, o tym jak i gdzie i dlaczego dokonałeś naszego spawienia. Panie, dziękujemy Tobie, że ten obraz Twojej męki, Twojego cierpienia, Twojej śmierci uświadamia nam horror naszego grzechu odrażającą nieczystość naszych serc naszą utrawość nasze zło to wszystko czego dopuściliśmy się to wszystko do czego jesteśmy zdolni Dziękujemy Panie, że ukochałeś nas mimo naszego grzechu. Ukochałeś nas mimo naszej nieczystości. Nie odwróciłeś się od nas i nie wylałeś na, niego, na nas swojego słusznego gniewu. Ale przyszedłeś, aby w nasze miejsce cierpieć. Przyszedłeś, aby w nasze miejsce umrzeć oddać życie za nas niegodnych, za nas niesprawiedliwych, za nas grześnych. Dziękujemy Ci. Panie, dziękujemy za ten prosty symbol Twojego ciała i Twojej krwi. prosimy byś po teraz ten chleb, który łamiemy to powiątkę Twojego ciała wydanej go za nas po błogosław prosimy ten kielich wina Pamiątkę Twojej drogocennej krwi, która zmazuje dzisiaj wszelki grzech, wszelką niegodziwość, wszelkie zło z naszego życia. Dziękujemy za moc Twojej ofiary, Pani. Nie potrzebujemy niczego więcej, niczego nie możemy dodać, nic nie możemy ulepszyć. Twoja ofiara jest doskonałą ofiarą Twoja krew wystarczy Panie by odpuścić każdemu pokutującemu grzesznikowi. nie musimy niczym szczególnym się wykazać nie musimy niczego szczególnego dokonać, ale w pokorze w uniżeniu przyjść do Ciebie prosić o Twoje zbawienie prosić o Twoje oczyszczenie prosić byś przyjął nas w swojej łasce, w swoim I oto Panie, można się dzisiaj dla tych wszystkich tutaj spośród nas, którzy jeszcze tego nie uczynili. Abyś dał tę łaskę, pokuty, upamiętania wiary w Ciebie, w to, co uczyniłeś, Panie, dla naszego zbawienia, oddania się Tobie w posłuszeństwo jako Panu. Prosimy też Panie, aby każdemu z nas tam dzisiaj wyciągać rękę, a potem chleb i pić z tego kielicha z świadomością, że jest to święta pamiątka. Aby też nikt z nas, jak niektórzy z Koryntian, nie rozróżniając ciała i krwi Pańskiej, uczynili tą błogosławioną pamiątkę własnym sądem. I sprowadzili na siebie Twój gniew którzy byli chorzy, a inni pomarli. Daj Panie, abyśmy mogli doświadczać błogosławieństwa, biorąc tego chleba i pijąc tego kielicha. Daj, by każdy z nas dzisiaj został przez Ciebie na nowo posilony, zachęcony, by Ci służyć, by Ciebie kochać, by w Tobie trwać, by Ciebie szukać. Na nowo uświadom Panie nam tę łaskę w przebaczeniu naszych grzechów, w zapisaniu naszych imion w Księdze Życia. Daj nam tę chwalebną radość dzieci Twoich, weselących i radujących się z Twego zbawienia. Świadczących entuzjastycznie o Twoim zbawieniu tym wokół nas, którzy giną w ciemności. Dziękujemy, kochany Panie, żeś nas umiłował i do śmierci na krzyżu. Żeś samego siebie wydał za nas, aby nas wykupić z naszego grzechu, z naszego zła. I uczynić nas dziećmi Bożymi. Tak nam dziedzictwo i działa w Twoim Królestwie. Dzięki Ci. Chwała Tobie, Panie. Okay.